i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Matko Słowa Bożego, Święty Hieronimie, Święty Andrzeju, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Spotykamy się chyba pierwszy raz po bardzo długim czasie w tym wyznaczonym dniu, czyli w drugi poniedziałek miesiąca, bo rzeczywiście w ostatnich miesiącach, w ostatnim czasie ciągle stawało coś na przeszkodzie. Chyba nie. Miesiącem był drugi poniedziałek. Bażąc. A, bo to był marzec tamtyczny, tak. z z wyjazdem. Dobrze, no to miesiąc temu, ale wcześniejsze rzeczywiście miesiące. No, z powodu... Proszę? I widzimy się za tydzień, tak. Żeby wszystko tak wyrównać. Proszę Państwa, wciąż nasze spotkania dotyczą dzieła kronikarskiego, ksiąg, kronik tej historii Izraela, ale nie tyle w wymiarze właśnie historycznym, co w wymiarze mądrościowym, teologicznym. Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o, tym, o tej pierwszej części Księgi, Księgi Kronik o genealogiach, jak to jest nazywane, takim przedsionku genealogicznym właśnie wprowadzającym do całej historii świętej świętego ludu, ludu wybranego. Dzisiaj natomiast chciałbym poruszyć pewien aspekt, mówić o, mówić o teologii tych ksiąg, bo treść, ufam, jest nam znana z lektury. Tutaj nie ma co powtarzać, zresztą w wielu przypadkach treść ksiąg Kronik jest odbiciem, ksiąg samuelowych, ksiąg królewskich, aczkolwiek są też pewne zmiany, pewne różnice, świadomie wprowadzone zmiany i o tym też na to będę zwracał uwagę, ale właśnie nie tylko pod względem treściowym, ale przede wszystkim pod względem teologicznym. I pierwszym takim tematem teologicznym, na który chcę zwrócić uwagę w dzisiejszym spotkaniu, to gniew, gniew Boga który jest ukazany w Księgach Kronik. Zacznijmy od tego w ogóle, jak rozumieć gniew Pana Boga w Biblii, zwłaszcza w Starym Testamencie. Bóg jest ukazywany na sposób ludzki. Prawda? Mówimy o osobie Pana Boga, Bóg objawia swoje oblicze, ukazuje swoje oblicze. Bóg na przykład wyciąga rękę, czy wyprowadza swój lud wyciągniętym ramieniem. Mowa jest, że niebo jest tronem, mieszkaniem Pana Boga, pod nóż, nie, ziemia pod nóżkiem stóp bożych. To przykładowe obrazy, którymi posługują się autorzy biblijni, różni autorzy, zarówno psalmiści, czy też prorocy. W tym przypadku mówimy o antropomorficznym ukazywaniu Pana Boga. Antropomorfizm, greckie antropos, człowiek, morfe, kształt. A więc Bóg ukazywany na kształt ludzki. Oczywiście w tym kształtowaniu obrazo, znaczy ukazywaniu Pana Boga pod takimi obrazami nie można iść za daleko. Autorzy biblijni oczywiście, piszący pod natchnieniem, nie popełnili tego błędu, ale czasami właśnie idąc tą drogą można dojść do niewłaściwych wniosków. Tak jak powiedział francuski filozof Wolter, że Bóg, stworzył człowieka na swój obraz, a człowiek odwdzięczył mu się tym samym. Oczywiście w przypadku autorów, autorów biblijnych tego błędu nie ma. Natomiast mówimy także o ukazywaniu Boga, cech boskich, także na sposób ludzki. A więc na przykład o radości Pana Boga, czy też o Jego gniewie. I tutaj to wprowadzenie, niech, właśnie chciałem, żeby posłużyło właściwemu rozumieniu, odczytaniu, pana, spojrzeniu na Pana Boga, na biblijny obraz może, o w ten sposób mówiąc precyzyjnie, biblijnym obrazie Pana Boga. Bóg dla autorów biblijnych, zarówno Starego Testamentu, Nowego Testamentu, nie jest jakąś ideą absolutem, formą doskonałości, ale przede wszystkim właśnie jest ukazywany jako osoba. I ta, osoba, Bóg jako osoba również... Cech, tak. Ale mówię, te, te są tak jak w tej pierwszej części, co mówiłem, prawda? mowa jest o obliczu, o rę, rę, ręku Pana, prawicy Pana Boga, czy wyciągniętym ramieniu. Oczywiście to nie jest tworzenie obrazu, że Bóg tak wygląda, ale po prostu wykorzystanie Yy, znaczenia, czym jest prawica, czy co znaczy wyciągnięte ramie, ramię, czyli siła, moc, i w taki sposób jest ukaza ukazane na przykład działanie Pana Boga, czy poprzez oblicze objawienie się Pana, bo, bo, Pana Boga. To już wydaje się, wydaje, ile dobrze pamiętam, na jednym z wykładów mówiłem o tych na przykład czterech formach obecności Pana Boga: oblicze, imię, chwała i duch. W ten sposób zaznaczona jest Boża obecność, czy możliwość w ogóle spotkania, spotkania się człowieka z Panem Bogiem. Ale przejdźmy właśnie do gniewu. Czym jest gniew? Kiedy, kiedy Bóg objawia gniew? Otóż najprostszą odpowiedzią jest to, że gniew jest odpowiedzią na ludzki gniew. Człowiek grzeszy i zanim dojdzie do kary, Bóg objawia swój gniew, czy zapowiada swój gniew. A skoro zatem gniew jest odpowiedzią Boga na grzew człowieka, to gniew ma charakter dialogiczny. Prawda? I dlatego to jest obecne zwłaszcza w księgach prorockich. Opisy gniewu, jego zapowiedzi gniewu, czy nadejście gniewu, a także już sama, samo to objawienie, prawda, działanie Boga w gniew, jako Boga zagniewanego, najczęściej dokonuje się właśnie, jest przedstawiane kiedy. W jaki, znaczy w jaki sposób? W mowach, nie rzadko, yy, w mowie Pana Boga, a nierzadko na przykład, jak jest w księdze Malachiasza, poprzez dialog. Co złego zrobiliśmy? Bóg się pyta i jeszcze się pytacie, co złego zrobiliście? I wtedy Bóg odpowiada. Czy na przykład sposób postępowania Pana nie jest słuszny, bo spotkała, to księga Ezechiela, bo spotkała Izraelitów kar, i Bóg zadaje pytanie. Wy, wy mówicie, że mój sposób postępowania nie jest słuszny, to wasz sposób postępowania jest niesłuszny. A więc teksty opisujące gniew, przyczyny gniewu, jego skutki, jak również formy wyrażenia gniewu najczęściej mają charakter dialogiczny. W przypadku, w przypadku dzieła kronikarskiego jest jednak inaczej. A to z tego względu, to na to zwracam uwagę na pierwszym spotkaniu, że autor ksiąg kronik wyraźnie jakby skraca czas pomiędzy objawieniem gniewu i karą i zapowiedzią kary a wykonaniem samej kary. W księgach prorockich czy w psalmach często jest kara ukazywana jako coś przyszłego, jako coś dalekiego, na przykład w formie warunkowej. Jeżeli się nie nawrócicie, to, czy przykładowo prorok Jonasz, jeszcze 40 dni, ani Niniwa zostanie zburzona. W przypadku ksiąg, księgi Kronik kara kara następuje w zasadzie w bardzo krótkim czasie. Wręcz automatycznie Bóg objawia swój gniew i od razu dochodzi do, do kary. Jak wygląda sposób wyrażania gniewu, objawiania się Bożego gniewu? Tutaj mam na myśli samą częstotliwość, czyli jak często Bóg jest rozgniewany w Księdze Kronik i co się staje przyczyną Bożego gniewu. I tu na początek przypomnijmy sobie to, o czym mówiliśmy przy pierwsz, na, podczas pierwszego spotkania dotyczącego Księgi Kronik, mianowicie Dawid jest uz, ukazany jako kto. Jako idealny władca. Władca bez grzechu. No to też, gdy dojdziemy podczas dzisiejszego spotkania, do omawiania poszczególnych instytucji, czy prawda, jak, w jaki sposób jest na przykład ukazany król czy monarchia, to dokładnie wskaże na różnicę. Ale na przykład Dawid w zasadzie nie popełnia grzechu. Skoro nie popełnia grzechu, Bóg nie objawia swojego gniewu, bo tak jak powiedziałem, czym jest gniew? Gniew Boga jest odpowiedzią na grzech. Dlatego najpierw przypatrzmy się w ogóle na strukturę Księgi Kronik. Miesiąc temu starałem się, prawda, to było półtorej godziny, albo ukazać strukturę tych pierwszych dziewięciu rozdziałów, tworząc ostatecznie, kończąc ukazaniem, że cała ta genealogia to po prostu mapa Izraela, jakby obóz czy państwo biblijnego zaznaczam, Izraela, gdzie centralną pozycję zajmuje pokolenie królewskie, które uwierzytelnia panowanie Dawida i jego, jego dynastii oraz pokolenie kapłańskie któremu przysługuje prawo do sprawowania funkcji w świątyni, do składania ofiar. To, co teraz Państwu przedstawię, podział tych pozostałych rozdziałów, czyli od dziesiątego rozdziału pierwszej Księgi Kronik, oczywiście już nie będzie wiązało się z takim długim wewodem, tylko od razu przechodzę do schematu. A zatem mamy ten wstęp jak jest w niektórych komentarzach określane, przedsionek genealogiczny. I teraz, jak dalej. Księga, cała Księga Kronik, przypominam ten podział, pierwsza, druga Księga Kronik, tak jak mamy w wydaniach Biblii Tysiąclecia, czy innych polskich tłumaczeniach, jest podziałem wtórnym, to na podstawie septuaginty, która dokonała takiego podziału rozdzielenia tego wielkiego dzieła kronikarskiego na dwie części, podobnie jak i z Księgą Samuela, czy z Księgą Królewską. Cała Księga Kronik, przez którą rozumie pierwszą i drugą Księgę Kronik w, obecny, w obecnym formie, dzieli się na dwie części, mianowicie Pierwsza Księga Kronik od rozdziału 10 do drugiej Księgi Kronik rozdziału 9. W tych rozdziałach mamy opisa opisane panowanie tych idealnych władców, czyli Dawida i Salomona. I tutaj można wymienić trzy części, które dotyczą świątyni. Najpierw, to może w ten sposób, najpierw rozdziały od 10 do 20 Jest to historia dotycząca Arki, sprowadzenia Arki. Tak jakby wybierając ten sakralny element to Dotyczy tutaj przede wszystkim Arki. Następna część po sprowadzeniu Arki to rozdziały 21 do końca tej księgi, czyli 29, przygotowania do budowy świątyni. Trzecia część tej, czy może trzecia jednostka tej pierwszej części Księgi Kronik to druga Księga Kronik, rozdziały od 1 do 9, już budowa świątyni. Budowa i poświęcenie, możemy powiedzieć, o, budowa, poświęcenie, bo ono jest niezwykle ważne, świątyni. I tu mamy jako powiedzmy królów, protagonistów całego tutaj tego bloku, tej pierwszej części Księgi Kronik to Dawid i Salomon. Ukazani z, z takim speł, w, pełnym, w pełnym zamierzeniu autora Księgi Kronik jako idealni. Królowie. To przechodząc do gniewu, tak zapowiadając, oczywiście to będziemy mówili dokładniej, ale jako zagniewanie Boże, opis Bożego gniewu, czy reakcja Boga na coś niewłaściwego, pojawia się w każdej z tych trzech części jeden raz. Jeden raz tutaj, kiedy jest w kontekście Arki. To być może już Państwo sobie przypominacie, kiedy pojawił się to taki znany epizod z próbą podtrzymania Arki. Ale to o tym będziemy dokładnie mówili dalej. Dalej w kontekście przygotowywania do budowy świątyni też objawia się Boży Gniew i także tutaj może nie tyle się objawia w tej trzeciej jednostce pierwszej części, co jest mowa o Bożym Gniewie, kiedy On może się pojawić. Dobrze, to może ty niech pozostanie w takim razie. Tu będzie czas spokojnie przepisać, a i teraz umówię właśnie ów gniew przejawy Bożego Gniewu, czy, czy objawienie się Bożego Gniewu w tych częściach, a później przejdę do drugiej. Mianowicie, w 13 rozdziale pierwszej Księgi Kronik w wersecie od dziewiątego Czytamy. Pierwsza Księga Kronit, rozdział 13, werset 9. Gdy przybyli na klipisko Kidona, Uzza, Wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły. Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął rękami Arki i umarł tam przed obliczem Boga. A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem uzzę i nazwał to miejsce Peres Uzza. Tak jest po dzień dzisiejszy. I ulął się Dawid Boga w owym dniu, mówiąc, jak wprowadzę do siebie arkę Bożą. Przeczytajmy, bo jest pewna różnica, drobna różnica wprowadzona przez autora księgi kronik wobec tekstu źródłowego. Za taki należy uznać drugą księgę Samuela, dzieło deuteronomistyczne, Druga księga Samuela rozdział 6, wersety od 6. Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzi i poraził go, tam za ten, poraził go tam Bóg za ten występek, tak, że umarł przy Arce Boże, Bożej, a Dawid strapił się, dlatego, że Pan dotknął takim ciosem Uzzę. Czy widzimy różnicę? Druga Księga Samuela, rozdział 6, wersety od 6. Czy widzimy różnicę? Komu, to tak z naszej ogólnej wiedzy biblijnej, przysługiwało prawo do, noszenia, do przenoszenia Arki? Jedynie kapłanom. Tu jeszcze raz może zwrócę uwagę tak. W Księdze Kronik czytamy Że Uzza wyciągnął rękę Aby podtrzymać Arkę Ponieważ woły szarpnęły Kniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie I poraził go za to, że dotknął rękami Arki I umarł przed obliczem Boga To z Księgi Kronik Druga księga Samuela: Gdy przybyli na klepisko na kona, Uzza wyciągnął rękę w stronę arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły i zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie, i poraził go tam Pan Bóg za ten występek, tak że umarł przy arce Bożej. Po pierwsze, nie, jest. są pewne różnice. Po pierwsze, w Księdze Kronik nie jest dokładnie stwierdzone, że dotyka, tak jak Uza, że dotyka, tylko sam gest wyciągnięcia ręki, inaczej, o wiele znaczy wyraźniej jest to stwierdzone w Księdze Samuela. Mianowicie, wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją. Chodzi o czynność, nie później o motywację. Chodzi o narrację, a nie później argumentację. Tak, ale. Ale proszę. Ale ty w drugiej księdze... ty, w Drugiej Samuela, tak? Duli Samuela. Nie, ale tu jest jednak nie, jest właśnie jest ta różnica. Podtrzymuje, natomiast y, w księdze y, Kronik jest bardziej zwrócona uwaga, że nawet pozostaje pewna dwuznaczność. Wyciągnąć, ale niekoniecznie jeszcze. Je... Tak, no, ale tak, ale to już jest. Y, proszę zobaczyć. Nie narracja. Narrację mamy. W Pierwszym. Dopiero jest później jakby ocena tego, co dokonało, dokonane. W każdym bądź razie tu się objawia gniew Pana Boga za naruszenie tego, co, dokon co było tylko przywilejem kapłanów. Ten aspekt, ten takie pobudzenie Boga do gniewu, właśnie w tej formie, naruszenie czynnej, czynności, czynności kapłańskiej czy przypisywanie sobie czynności kapłańskich, ono będzie obecne także i w innych opowiadaniach Księgi Kronik. Przyczyna, wyjaśnia, przyczyna wyjaśniająca, dlaczego Uzza wpadł padł martwy, jeszcze, jedno, ale tu jeszcze, jeszcze jedna różnica, o wiele ba, bardziej poważna. Już tu kwestia tutaj tej czynności ostatecznie, czy podtrzymał, czy tylko chciał podtrzymać, czy próbował, y, padam martwy, y, ale mamy y, y, y, miejsce, zaznaczone wyraźnie miejsce, y, przy którym umiera. To już końcowe y, końcowekby skutek tej sytuacji także umarł przy Arce Bożej. Tak jest, tak jest w drugiej księdze Samuela, natomiast w pierwszej księdze kronik, kronik, kronik. dotknął ciosem Urung. Dlatego tak, no zaraz. Tak, i umarł tam przed obliczem Boga. A więc już tutaj widzimy, teraz tak czytając dokładnie, pracę redakcyjną czy wręcz pracę teologiczną, zamysł teologiczny autora Księgi Kronik. Oblicze, tak jak powiedziałem, to jest jedna z form obecności Boga. A więc Arka już nie tylko jako znak obecności, ale faktycznie człowiek staje przed Bogiem stoi przed Bogiem, stojąc przed Arką, w zamyśle <śmiech> autora Księgi Kronik. Stąd taki szacunek, taki respekt i przyczyna, która wyjaśnia, dlaczego uza pada martwy przed Arką, czy też przed obliczem Bożym, znajduje się w 15 rozdziale, wersety 13 od, do 15. XV rozdział, pierwsza Księga Kronik. 15 rozdział, wersety od 13 do 15. Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan Bóg nasz, bo się go nie zapytaliśmy, jak należało. Kapłani więc i lewici oczyścili się, aby przenieść arkę Pana, Boga Izraela. Lewici nieśli arkę Bożą na drążkach, na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze Słowem Pana. A więc wyraźnie stwierdzone prawda, odniesienie do Mojżesza, odniesienie do prawa zawartego na synaju, jak należy postępować z Arką. To jedyne wspomnienie o Bożym gniewie w tej pierwszej jednostce pierwszej części Księgi Kroni. Przejdźmy do kolejnej, do kolejnej jednostki, czyli tego fragmentu, który opisuje przygotowanie do budowy świątyni. Dawid, także uprzedzając to, co, o czym będzie mowa w dalszej części dzisiejszego spotkania, Dawid jest ukazany jako idealny król, a ten ideał polega na tym, że jest między innymi wspaniałym organizatorem. Państwa ustanawia zarówno funkcje, prawda, wyznacza takich przewodników i zarówno w wymiarze religijnym, przywódców w wymiarze religijnym, jak i świeckim, militarnym, dotyczącym szeroko całej właściwie społeczności biblijnego Izraela. Gniew Boga jest pokazany w czwartym. W 24, ale zaraz na początku tej części, czyli już w 25, jest mowa o pobudzeniu, prawda, Dawida do pewnego działania. 21, werset, 21 rozdział, pierwszy werset. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. Rzekł więc Dawid do Joaba i książąt ludu, idźcie, a policzcie Izraela od Beerszeby aż do Dan i donieście mi, abym znał ich liczbę. Prawda? Ponownie zajrzyjmy do y, tekstu źródłowego. O, tu jest ten 24 rozdział, czyli druga księga y, Samuela, 24 rozdział. Jeszcze raz Zapłon... pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida, mówiąc idź i policz Izraela i Judę. I król wydaje w podobny sposób rozkaz. W jednym i drugim miejscu, zarówno w drugiej księdze, Kronik, w drugiej księdze Samuela, jak i w pierwszej księdze Kronik, jest mowa, że ten gniew jest skierowany na kogo? Na całego Izraela. A niejako tym, który zgrzeszy w imieniu całego Izraela, będzie Dawid. Z tym, że w pierwszej Księdze Kronik przypominam, mówimy o jednej z najmłodszych ksiąg Starego Testamentu, i można powiedzieć właśnie księdze, która bazując na już bardzo mocno ugruntowanej tradycji biblijnej Starego Testamentu, także tradycji już spisanej, to można mówić, że to jest jedna, jedna z bardziej dojrzałych ksiąg teologicznych Starego Testamentu, bo prawda, jest już ugruntowane prawo pięcioksiąg, Zakończyły się, zakończyła się działalność proroków, przynajmniej w tym wymiarze proroków pisarzy, ale w ogóle już ustało proroctwo. I Księga mądrościowa także, księga Kronik prawda, zna już także tradycję mądrościową. Prawdopodobnie ta księga, przypomnę, powstała na przełomie IV-III wieku przed Chrystusem. A więc na bazie już tych wcześniejszych pism, i właśnie pojawia się tutaj kto? Szatan, czyli przeciwnik. Po hebrajsku szatan to dokładnie przeciwnik. Dlatego zwróćmy uwagę, że też często jest pisany z małej litery, nie jako imię własne, tylko jako rzeczownik pospolity. Po prostu przeciwnik, który powstaje wobec Boga, a w Starym Testamencie właściwie przeciwko człowiekowi. Tak jest w księdze Hioba prawda, ten znamienny spotkanie niebiańskiego dworu, prawda, Bóg przywołuje aniołów bożych, przychodzi także i szatan, przeciwnik i on rzeczywiście okazuje się par excellence przeciwnikiem Hioba, dowodząc, próbując dowieść Panu Bogu, że Hiob czci swego Boga tylko ze względu na płynące korzyści że Bóg mu błogosławi. Proszę. Nie, też jako, jako ten, właściwie wybór może pozostać kwestią wtedy y, tłumacza, interpretacji, już jako pewna interpretacja. I tak. Tak, a zatem tu mamy objaw Bożego gniewu. Przeciwko Izraelowi. I do, tej, do tego gniewu autor Księgi Kronik wraca w 27 rozdziale, w wersecie 24. Jakby konkluzja, czy właściwie no nie, to nie jest konkluzja, ale powiedzmy powrót do odniesienia się do tego opowiadania o obliczeniu, zliczeniu ludności. Joab, syn Serui, zaczął obliczać, ale nie dokończył, gdyż za to spadł gniew na Izraela i nie umieszczono tej liczbie, liczby w spisie w kronikach króla Dawida. A więc też jeden raz w tej drugiej jednostce i jeszcze Pozostaje nam trzecia jednostka, ostatnia w tej pierwszej części, mianowicie rozdziały od pierwszego do dziewiątego. Te rozdziały są związane z budową i poświęceniem świątyni. I król Salomon, który wybudował świątynię, dokonuje aktu poświęcenia, a także modli się w tej świątyni. I w rozdziale szóstym, wersetach od 36 do 39, czytamy. To modlitwa Salomona. Jeśli by zaś zgrzeszyli przeciw Tobie, bo nie ma człowieka, który by nie grzeszył, a Ty za to będziesz na nich zagniewany, i dlatego oddasz ich w moc wroga, wskutek czego. Zaborcy uprowadzą ich do ziemi dalekiej czy bliskiej. Oni zaś w kraju, do którego zostaną uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się i będą błagać Ciebie o litość w kraju ich zesłania, mówiąc, zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Jeśli więc nawrócą się do Ciebie, z całego serca i z całej duszy w kraju ich zesłania i będą się modlić zwróceni ku krajowi, który dałeś ich przodką, ku miastu, które wybrałeś i ku domowi, który zbudowałem dla Twojego imienia, wówczas wysłuchaj z niebios, z miejsca Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania i, i wymierz im sprawiedliwość". Przebacz łaskawie ludowi Twojemu to, w czym zgrzeszył przeciw Tobie. Co zwraca przede wszystkim uwagę w, tej, w tych wersetach, w tej modlitwie? Długość zdania warunkowego. To jest po prostu, prawda, jeśli i jeśli i prawda jeszcze zdania, szereg zdań podrzędnych. Ale pamiętajmy, to jest pisane z perspektywy nie tylko grzesznego Izraela, że Izrael grzeszył, nie tylko z perspektywy właśnie zesłania do kraju dalekiego, czyli do Babilonu, ale także z perspektywy już powrotu i odbudowy świątyni. Prawda? Więc zupełnie wizja dotycząca przeszłości, ale ma kilka ważnych stwierdzeń. Jeśli by zaś zgrzeszyli przeciw Tobie, bo nie ma człowieka, który by nie grzeszył, a ty za to będziesz, a, a za to będziesz na nich zagniewany, prawda? I tutaj wyrazem kary, co ma być? Uprowadzenie w niewolę, deportacja. Ale jednocześnie prawda, te całość tego właśnie tego tej długiej prośby zakłada nawrócenie, czyli kara ma być oczyszczeniem. I wtedy Bóg okaże swoje miłosierdzie. Przebacz łaskawie ludowi Twojemu to, w czym zgrzeszył przeciw Tobie. A zatem patrząc, jak się objawia gniew Boga w tej pierwszej części, najpierw wobec określonego czynu. I dotyczy jednostki. Następnie jest mowa o całej społeczności. Zapłonął przeciwko Izraelowi. A dalej perspektywa właśnie na no, formie zdania warunkowego. Jeśli zgrzeszą, jeśli się rozgniewasz, jeżeli ze ześlesz karę, a oni się wtedy tam zwrócą na, yy, ku tobie, to przebacz. Czyli pewna zawarta idea. Myślę, że przy takim ukazaniu widać świadome, świadomą pracę autora księgi Kronik, prawda? Gniew wobec jednostki, gniew wobec społeczności, który się objawia, bo rzeczywiście Uzza czy biblijny Izrael przekroczył prawo, a tutaj w końcu ostatecznie idea, która odnosi się do tego co było, do grzechu, gniewu, kary i ostatecznie naprawy. To teraz przejdźmy do drugiej części. Część Księgi Kronik to rozdziały, druga księga Kronik, rozdziały od 10 do 36 i tu także w tej wielkiej, w tym wielkim bloku, w tej wielkiej części można również wróżnić trzy jednostki, a mianowicie. bym chciał i zarówno odnośnie władców czasu i także, yy, yy, także co jest yy, charakterystyczne dla tej części. Pierwsza część to opis rządów yy, od Roboama do Jozafata. Dla biblijnego Izraela, w tej historii byłyby to lata 931 do 848. I tutaj to, co się przejawia w tym okresie, to troska o to dziedzictwo Dawida i Salomona. Troska o państwo, a także troska o świątynię. Oczywiście będzie, będzie się pojawiał grzech, będzie będą pewne sprawy, sprawy świętości czy świątyni naruszane, ale widzimy, tu, można tutaj dostrzec jednak ogólną, ogólną dbałość o to, co wypracowali ci pierwsi królowie Izraela. Druga jednostka w tej części to panowanie od Jorama, do Achaza. Są to lata od 848 do 716. I tutaj z kolei zaznacza się wyraźny upadek yy, państwa. Prawda? Grzech zaczyna w tej części w sposób szczególny dominować. Aha, jeszcze rozdziały, bo widzę, że nie zapisałem. Jeżeli chodzi o rozdziały, to w tej pierwszej części tutaj w historii od Roboama do Jozafata są to rozdziały od tu może napisać, 10 do 20. W tej części od Jorama do Achaza od 21 do 28. I trzecia jednostka panowanie od Ezechiasza do końca, czyli do Sedecjasza. Do końca istnienia państwa południowego, królestwa południowego, Ezechiasz. O, tak, to już Joram Jozafat, Joram Achas, Ezechiasz Sedecjasz. Są to lata od 716 do 586, czyli do zniszczenia świątyni. To, co jest charakterystyczne z kolei m, dla tej części, to przeprowadzane reformy, zwłaszcza w aspekcie świątynnym, Kultycznym. I są to rozdziały od 29 do końca, czyli do 36 rozdziału. Nie wiem, na ile to jest czytelne, ale jeżeli są pytania, bo może jest niezbyt to czytelne, to proszę dopytać. Od 21 do 28. To jeszcze raz pierwsza część, panowanie od Roboama do Jozafata, lata 938-848, rozdziały 10 do 20 i tutaj troska o królestwo. Następnie druga część od Jorama do Achaza, lata 848-716. Rozdziały od 21 do 28 tu wyznacza się moralny upadek państwa. I Ezech, od Ezechiasza do Sedecjasza, lata 716-586. Tutaj głównym tematem, wspólnym tematem są reformy przeprowadzane w wymiarze reformy, na prawa. Zaraz zobaczymy dokładnie, jak to wygląda, zarówno w wymiarze. Ogólnonarodowym, państwowym, jak i osobistym, i są to rozdziały od 29 do 36. Dobrze, to myślę, że teraz już jest to bardziej czytelne. W tej pierwszej części, czyli w historii Dawida Salomona, w tych trzech jednostkach, gniew, objawiał się jeden raz. Zupełnie inaczej wygląda w, tym, w, tym, w tej części. Mianowicie wzmianki czy słownictwo, które dotyczy gniewu yy, wygląda następująco. W tej pierwszej części pojawia się cztery razy. Jest wspomniane, Jest wspomniany gnie, Boży Gniew. Cztery razy, czyli w tej historii od Roboama do Jozafata, w drugiej jednostce sześć razy, a w ostatniej aż dziewięć. Czyli proszę zobaczyć, w tej pierwszej części trzy razy ukazany Boży gniew, tutaj aż dziewiętnaście. Szalona dysproporcja i bez wątpienia jest to zamierzone dzieło tutaj teologiczne przez autora Księgi Kronik, bo teraz odnosząc, o tym nie wspominałem, odnosząc prawda, to do dzieła deuteronomistycznego, to przecież Bóg wielokrotnie jest zagniewany na Dawida. Dawida spotykają różne kary, prawda, w postaci wojny domowej, rebelii, śmierci syna. W Księdze Kronik tego wszystkiego nie ma, natomiast jest przesunięcie Bożego Gniewu właśnie na tę drugą część. I przyjrzyjmy się po kolei. W pierwszej części dominuje troska. Troska wyrażająca się w pobożności, a przez pobożność rozumie się wierność przymierzu. Ale nie tyle przymierzu synajskiemu, czyli samym przykazaniom, co przymierzu, które zawarł Bóg z dynastią Dawidową. Innym objawem tej troski, tutaj mówimy o, tych, o, o, o królach, o panowaniu dynastii Dawidowej od Roboama do Jozafata. Druga jest troska, druga troska dotyczy kultu, aby kult był właściwie sprawowany. I jeżeli dochodzi do jakichś naruszeń, wtedy Bóg posyła proroków, czy powiedzmy Pojawiają się prorocy, którzy przestrzegają przed gniewem. I tutaj już na konkretnych przykładach. Druga Księga Kronik, bo przy tej, księ przy tej księdze teraz pozostaniemy na dłużej. Druga Księga Kronik, rozdział 12, wersety od piątego. czyli następcy Salomona. Od piątego wersetu czytamy. Wtedy to prorok Szemajasz udał się do Roboama i książąt judzkich, którzy się wycofali przed Sziszakiem do Jerozolimy i rzekł im, tak mówi Pan, wy mnie opuściliście i ja także was opuszczam oddając was, oddając w ręce Szyszaka. Upokorzyli się więc wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli Sprawiedliwy jest Pan. Widząc ich pokorę, Pan skierował te słowa do Szemajasza. Ponieważ upokorzyli się, nie zniszczę ich, a ześlę niebawem ocalenie i mego gniewu nie wyleję na Jerozolimę. Za pośrednictwem Szyszaka. Staną, staną się jednak jego sługami, aby poznali różnicę między służbą u mnie, a służbą królestwą innych ziem. I to, co mówiłem, że kara w księdze kronik następuje od razu. I tu mamy właśnie ten aspekt. Nadciągnął więc król egipski Szyszak przeciw Jerozolimie. I werset 12. Gdy król się upokorzył, odwrócił się od niego gniew Pana i nie zniszczył go całkowicie. Zresztą i w Judzie były rzeczy dobre. To dotyczy, dotyczy historii Roboama, szukanie pomocy u innych król, królów, prawda, zawieranie sojuszów z pogańskimi kr królami. Przez proroków, czy w dziele deuteronomistycznym jest to nazywane, że w ten sposób Pan Bóg był pobudzany do gniewu i zapowiedź kary. Co jest, yy, co jest możliwością odwrócenia Bożego gniewu? No właśnie, nawrót, tak, to, to w sposób ogólny. I to jest idea, właśnie, i to jest idea charakterystyczna dla dzieła deuteronomistycznego. Kara, nawrócenie. prawda? Natomiast autor Księgi Kronik właśnie w odniesieniu do króla co mówi? Upokorzył się król, wykazał się pychą, to teraz musi być czyn. Właśnie o jaki grzech? Taka, forma, taka dokładnie forma nawrócenia. Była pycha, no to teraz król się musi upokorzyć. I tu już widać znowuż zamierzenie teologiczne księ... autora księgi Kronik, kronikarza, tak go nazwijmy. Prawda? W, dziele, w, de, w dziele deuteronomistycznym ogólnie kara ogólna, uniewola prawda? i ogólnie nawrót. A więc powiedzmy tak, odnosząc to teraz te teksty także i do nas, co może odwrócić gniew Pana Boga? Pokorna postawa wobec, wobec niego. Skrucha, czy też upokorzenie. I jeszcze w tej części dziewiętnasty rozdział. Werset trzeci. Jeszcze tutaj. Tak. Kon to, żeby był pełen kontekst od pierwszego wersetu, panowanie Josafata i podobna sytuacja przy nieprawości, która się dokonuje, wobec nieprawości, która się dokonuje, Pojawia się prorok i wskazuje drogę powrotu. Od pierwszego wersetu, dziewiętnasty rozdział. Król judzki Jozafat, zdrów i cały wracał do Jerozolimy, do domu. Wówczas wyszedł na jego spotkanie widzący Jechu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jozafata, czy musisz wspomagać bezbożnego i miłować wrogów Pana? Przez to właśnie wisi nad Tobą gniew pański. Przecież znaleziono także u Ciebie dobre czyny. Usunąłeś bowiem Aszery z tej ziemi, a sercem skłoniłeś się do szukania Boga. I werset dziesiąty. Aszery. Wyobrażenia bóstwa, towa... bóstwa żeńskiego, czy często to było w formie drzewa. Ashera była przedstawiona w formie drzewa, bądź kamiennego posągu, znaczy posągu, bądź kamienia, i to na zasadzie takiej powiedzmy, towarzyszki głównego bóstwa. We wszelki werset 10. We wszelkiej sprawie, jaka do Was dojdzie, od waszych braci, którzy mieszkają w waszych miastach, czy to będzie sprawa zabójstwa, czy to sprawa rozróż, rozróżnienia między prawem a poleceniem, między postanowieniem a nakazem, pouczajcie ich, aby nie grzeszyli przeciw Panu i aby gniew jego nie ciążył nad wami i nad waszymi braćmi. Czyli historia tutaj, yy, znaczy gniew jest niejako ukazany w tych krańcowych prawda, panowaniach, latach, w przypadku w historii Roboama, i Jozafata. Jaka jest tutaj po prostu możliwość odwrócenia Bożego Gniewu? Postępowanie zgodnie z prawem, niejako reformy byśmy powiedzieli, o to co też ma dla nas szczególny wymiar obecnie, reformy w sądzie, prawda? Rozróżnienia między prawem, a poleceniem, między postanowieniem, a nakazem. Się, wzajemne pouczanie się zgodne z prawem. To są teksty wspominające gniew Pana Boga, czy ukazujące Boga, który objawia swój gniew i zsyła karę w tej części. W tej części. Kolejna ta jednostka, czyli panowanie od Jorama do Achaza. W tej części rzeczywiście zaznacza się szczególny upadek. Władcy z dynastii Dawida zaczynają coraz bardziej odchodzić od tej drogi dobrej. Coraz rzadziej się pojawia to sformułowanie, że postępował tak jak jego ojciec Dawid, czy szedł drogą króla Dawida. Niejako głównym przejawem, znaczy głównym złem jest przyczynienie się do śmierci kapłana Jojady. Wtedy kult jako kul staje się no, coraz, coraz gorszy. Natomiast samo wspomnienie o gniewie i objawienie Bożego gniewu mamy w 24 rozdziale, w 18, 18 wersecie. Wcześniejszy werset mówi właśnie o, kapła, o śmierci kapłana Jojady. Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. I teraz wspomniany osiemnasty werset. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. A więc mamy tutaj, to są, jest to panowanie yy, Joasza. I mamy tutaj wyraźne odniesienie do bałwochwalstwa. Karą dla Joasza jest śmierć. Druga księga kronik, rozdział 24, werset 25. Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorego, cudzy jego uknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady i zabili go na jego łóżku. Zmarł i został pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich. Tutaj to, to, to zaznaczenie miejsca pochówku, czy że w grobach ojców, czy że w grobach królewskich, bądź w innym miejscu, jest także taką moralną, religijną oceną. Jeżeli król postępował dobrze, to był pochowany, autor Księgi Kronik zaznacza, w grobach w swoich ojców, czy też w grobach królewskich. Jednak w tym przypadku widzimy, nie, nie, nie złożono go w grobach królewskich. I warto w tym kontekście właśnie krótki opis samego pochówku. Zobaczyć, jak kronikarz opisuje pochówek kapłana Jojady. To jest werset poprzedzający całe to opowiadanie, czyli 16 werset w 24 rozdziale. Pochowali go, to znaczy kapłana Jojadę, w mieście Dawidowym razem z królami, albowiem dobrze czynił w Izraelu i względem Boga, i względem jego domu. Pojechu panuje Amazjasz i tutaj motyw gniewu, czy sytuacje, które przywołują Boży gniew są jeszcze częściej wspominane. 25 rozdział, werset drugi. On czynił to, co jest słuszne w oczach Pańskich, ale nieszczerym sercem. Czyli mamy postawę króla Amazjasza. Skoro tylko umocnił władzę królewską w swoim ręku, zabił tych spośród sług swoich, którzy zabili jego ojca, króla. Y lecz nie skazał na śmierć ich synów, zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego. Następnie, werset dziesiąty. Zwolnił więc Amazjasz oddział, który do niego przybył z Efraima, aby wrócili na swoje miejsce. Oni jednak bardzo się rozgniewali na Judę i powrócili do ojczyzny, pałając gniewem. I jeszcze werset 15. Zapłonął wtedy gniew Pana na Amazjasza i wysłał on do niego proroka, który mu powiedział, dlaczego szukałeś bogów tego ludu, który, którzy nie uratowali ich narodu z Twojej ręki. A więc ponownie Boży gniew w całym tym konflikcie domowym następu objawia się wobec bałwochwalstwa, czyli gniew jest tutaj odpowiedzią Boga na bałwochwalstwo. Natomiast najgorszym królem w tej części i wtedy, kiedy gniew Boży w sposób szczególny się objawia, to panowanie Achaza który przyczynia się już nie tylko, że sam jest niewierny wobec Boga, ale, ale pobudza tutaj tej nie, nie, niewierności, nakłania do niewierności cały naród. Ta historia jest opisana w 26 rozdziale wer, wersety. Nie, nie, przepraszam, w 28 rozdziale, wersety od 16. Niewierność Achaza i tutaj oczywiście także objawienie Bożego gniewu. To jest dłuższy fragment, jest już pomijam jego lekturę. No i w końcu ostatnia część. Część ukazująca królów, którzy podejmują... Naprawę, czyli między innymi Ezechiasz, Josjasz, ale w sposób wyjątkowy jest ukazany tutaj także Manasses, czyli ten, który w dziele deuteronomistycznym został ukazany jako najbardziej z kolei bezbożny król. Teksty mówiące o y, Bożym Gniewie to y, 29 rozdział, wersety od 8. Dlatego spadł gniew Pana na Judę i na Jerozolimę, i uczynił on ich postrachem, przedmiotem zdumienia i drwin, jak to sami widzieliście na własne oczy. Oto dlaczego nasi przodkowie. Padali od miecza, a synowie nasi, nasze córki i nasze żony są w niewoli. Teraz noszę w sercu zamiar zawarcia przymierza z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas zapalczywość swego gniewu. To mówi Ezechiarz, przywołując historię, tutaj zgodnie z tradycją, z, historią, z tradycją deuteronomistyczną, mianowicie odstępstwa od Pana Boga. Jaka jest forma naprawy, czyli odwrócenia Bożego gniewu, wprowadzenie właściwego kultu i to w sposób konkretny, na przykład y, oczyszczenie i właściwe sprawowanie świąt, y, pa, y, samej Paschy. To rozdział 30, werset 8. A teraz nie czyńcie twardym waszego karku, jak wasi ojcowie. Podajcie rękę Panu i pójście do jego przybytku, który poświęcił na wieki. Służcie Bogu waszemu, Panu, a odwróci od was zapalczywość swego gniewu. Jeśli bowiem wrócicie do Pana, wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia u tych, którzy ich uprowadzili i wrócą do tej ziemi, bo łaskawy i miłosierny jest Pan Bóg wasz i nie odwróci od was oblicza. Bylebyście tylko wrócili do Niego, inna sytuacja, którą, yy, którą Izraelici pobudzają Boga do gniewu, jest opisana w 32 rozdziale wersety od 24. W tych dniach, rozchoro, w owych dniach, rozchorował się Ezechiasz śmiertelnie. Modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał cudowny znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą i dlatego zapłonął gniew Boga nad nim, nad Judą i nad Jerozolimą. Wtedy Ezechiasz upokorzył się. Za wyniosłość swego serca on i mieszkańcy Jerozolimy. I nie spadł na nich gniew pański w dniach Ezechiasza. Następnie Manasses, właśnie ów najbardziej bezbożny król, również pobudza Boga do gniewu i spotyka go kara. 33 rozdział, werset 6. On to przeprowadził synów swoich przez ogień w dolinie synów Hinnoma. Uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak iż pobudził go do gniewu. I tutaj rzecz ciekawa to też hmm, zamierzenie teologiczne Kronikarza Manasses w księdze Kronik doczekał się kary, mianowicie został uprowadzony do niewoli. Werset jedenasty. Wtedy pan prowadził przeciw nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pochwycili Manassesa na haki. Zakuli w podwójny łańcuch spiżowy i uprowadzili do Babilonu. I tu, żeby już dokończyć ten wątek gniewu, pozostaje jeszcze król sedecjarz, którym pada taki już najmocniejszy tekst objawiający Boży gniew mianowicie rozdział 36, wersety od 14. Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swój, swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, i to jest właśnie ostatnia część tego zdania, ostatnia mowa o gniewie Bożym u kronikarza, iż nie było już ratunku. Dokładnie można właściwie przetłumaczyć ten hebrajski wzrost en marpe, nie było lekarstwa. Prawda? Jak widzimy rola proroków, ci prorocy pojawiali się, zwłaszcza jako ci, którzy mówią do króla, tak to jest ukazane w dziele kronikarskim, to przywodzi do poprawy. Ale podsumowując w, tej, w tych już ostatnich wersetach historię Izraela, kronikarz mówi, Bóg bez ustanku posyła, a ci wciąż robią to samo. Szydzą z Bożych wysłanników, lekceważą ich, wyśmiewają. I teraz jest jakby apogeum Bożego gniewu wobec tego wszystkiego i nie ma na to lekarstwa NMRP. W tym kontekście wróćmy do siódmego rozdziału drugiej Księgi Kronik, żeby to było jeszcze wyraźniej, lepiej widoczne. Siódmy rozdział, werset czternasty, czyli także tekst Króla, modlitwa króla Salomona w związku z poświęceniem świątyni. To jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zawisło wezwane moje imię i będą błagać i będą szukać mego oblicza, a, za, a zawrócą ze swoich złych dróg, ja z niebios wysłucham ich i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. jest Użyte prawda, słowo pochodzące z tego, od tego samego rdzenia. To ocalenie czy uzdrowienie, prawda, okazuje się jednak w końcowych tym fragmencie, że nie ma, że właściwie może nie tyle, że nie ma, ale król Dynastia Dawidowa, jak i cały Izrael tego pokole... w państwie południowym pozbawił się tego lekarstwa, odrzucił tego, co, poprzez, co, poprzez co Bóg chce ich ocalić. Dlatego co będzie jedynym w tym wymiarze, tak się powiedzmy kończy ta część dzieła kronikarskiego, co będzie lekarstwem? Deportacja. Następny werset, prawda? Nie było już ratunku, nie ma lekarstwa. Sprowadził wtedy Pan, przeciw nim króla chaldejskiego który wycią wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował się e, ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siłą głową. Bóg wszystko oddał w jego ręce, prawda? Ale patrząc na strukturę całej Księgi, tak jak wskazywałem, że pierwsze dziewięć rozdziałów niejako są wyłączoną jednostką, są takim przedsionkiem do całej Księgi Kronik. Tutaj, jeżeli wchodzi w tym, w tym bloku całym, prawda, w tych częściach, w tej części od dziesiątego rozdziału pierwszej Księgi Kronik, do 36, a przynajmniej do y, tej pierwszej części 36 rozdziału, prawda, gdzie jest mowa, że nie ma lekarstwa, nie ma ratunku i tym lekarstwem teraz będzie y, deportacja, aby tam y, y, Izraelici y, mogli się nawrócić, to ostatnią częścią całego dzieła kronikarskiego jest druga księga, tekst z drugiej księgi Kronik, rozdział 36, wersety od 22 do 23. Czyli tak zwany dekret Cyrusa, króla Perskiego, który kończy się słowami, przynajmniej w, tym, w relacji kronikarza, to niech Bóg Jego będzie z nim, a niech idzie. Czyli proszę zobaczyć, prawda, od tego gniewu ukazanego, objawionego wobec jednostki, w przypadku Uzy, który wyciąga rękę w stronę Arki Przymierza i pada, jak mówi autor jak Księgi Kronik, przed obliczem Boga, kończąc na tym, najsilniejszym objawie Bożego Gniewu, na który już nie ma żadnego lekarstwa, prawda? i tym i wtedy naród idzie w niewolę, a więc jest ta kolejna forma kary, deportacja, to w samym zakończeniu pojawia się nadzieja. Prawda? Cyrus uwolni Izraela z niewoli, yy... I to z takim posłannictwem, jeżeli ktoś z Was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg Jego będzie z Nim, a niech idzie. I to jest z kolei także, ten tekst jest także początkiem Księgi Ezdrasza. Tego tekstu nie omawiam, od tego zaczniemy omawianie ksiąg, Księgi Ezdrasza, Księgi Nechemiasza. Dobrze, jeszcze pozostało nam kilka minut. To był pierwszy w zasadzie temat z tych tematów teologicznych, które chciałem omówić, a jeszcze pozostały takie tematy. Obraz Boga, obraz ludu bożego, monarchia, świątynia, a także mesjanizm, czyli oczekiwania mesjańskie w księdze Kronik. No, pewnie wszystkich tych tematów nie, nie omówimy, ale... Zostało jeszcze kilka minut. Czy może są jeszcze, czy najpierw, czy są jakieś pytania do tej części? Jak widzimy, autor Księgi Kronik, kronikarz, niejako tutaj operuje w sposób świadomy, zamierzony tematem gniewu, prawda? To Porównując to z historią deuteronomistyczną, nie ma tak rozłożonych akcentów. Tam w zasadzie, prawda, księdze sędziów stało, stały schemat przy każdym, prawda, głównym bohaterze. Grzech, ta sytuacja pomyślna, grzech, kara nawrócenia. To samo się przewija w księgach samuelowych, księgach królewskich dotyczących jednostki czy całego ludu. Tutaj te akcenty gniewu są zupełnie inaczej rozłożone. Dobrze, to w takim razie przynajmniej zacznijmy te pozostałe tematy, mianowicie obraz Boga. Już w tym aspekcie gniewu zostało to omówione, ale skoro księga, kronik, jest taką najbardziej teologiczną księgą, czy jedną z bardziej teologicznych ksiąg Starego Testamentu, czy bardzo dojrzałą pod tym względem, no to uzasadnione jest zadanie pytania o, o to, jak, jak, jak autor tej księgi postrzega samego Boga, czyli tak powie, powiedzmy centralny temat całego Pisma Świętego. Otóż kronikarz ma świadomość, co wyraża ustami na przykład Salomona czy innych bohaterów tej, swojego dzieła, że Bóg mieszka w niebie. Druga księga, tuż już czytany przez nas werset, siódmy rozdział czternasty, werset. To jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje imię i będą płakać, i będą szukać mego oblicza, a zawrócą ze swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham ich i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Zwracam uwagę właśnie tutaj na to, te formy obecności Boga pośród swojego ludu. Imię oraz oblicze, a więc nie tak jak jest na przykład w psalmach czy w historii deuteronomistycznej, że Bóg realnie prawda, przebywa jako osoba, tylko Bóg właśnie jest pośród swojego ludu, ale poprzez imię czy oblicze. Natomiast gdzie jest faktycznie? Ja z nieba wysłucham. Druga księga, Kronik 7,14. I rzecz znamienna, że to tekst właśnie w kontekście poświęcenia świątyni. Dalej, Bóg jest obecny poprzez swoje imię. Dlatego wiemy, że Izraelici, dziś Żydzi Bożego imienia nie, wy, nie wymawiają. żeby odpowiedni tekst przytoczyć. Chociaż ten 7.14 już tutaj jest właściwy, ale... Mhm. Druga Księga Kronik 12.13. Umocnił się więc król Roboam w Jerozolimie i panował kiedy został królem, miał lat 41, a 17 lat panował w Jerozolimie, w mieście, które wybrał Pan ze wszystkich pokoleń izraelskich, aby tam umieścić swe imię. Umieścić swe imię w odpowiednich tekstach, czy w psalmach, czy w historii deuter deuteronomistycznej. Ta prawda o Bożym przebywaniu została, jest ukazana inaczej. W miejscu, które wybrał na przykład na swoje przebywanie. Prawda? Dalej. Bóg w Księdze Kronik, tu już nie ma najmniejszej wątpliwości, jest Bogiem jedynym i Bogiem całego świata. Nie tylko Izraela, ale wszystkich narodów. A więc jest tutaj ukazany taki uniwersalizm. Druga Księga Kronik, rozdział drugi, wersety od piątego. Któż zdoła wybudować mu dom, skoro niebiosa i najwyższe niebiosa nie mogą go ogarnąć? Kimże ja jestem, aby wybudować mu dom, choćby tylko po to, aby palić przed nim kadzidło? Przyślij mi teraz mądrego człowieka, abym umiał wy wyrabiać przedmioty ze złota i srebra, z brązu i żelaza, z purpury i karmazynu i fioletowej purpury, aby umiał rzeźbić i współpracować z artystami, którzy są ze mną w Judzie i w Jerozolimie, których, y których przygotował mój ojciec Dawid. A zatem Bóg przebywa w niebie, jednak jest obecny w swoim narodzie właśnie poprzez imię, poprzez oblicze, a to, jest, to są te formy spo, możliwości spotkania się z Panem Bogiem, czyli w naszym języku, w naszym rozumieniu teologii naszej, chrześcijańskiej, powiedzielibyśmy, że są to jakieś takie przedsakramenty, prasakramenty, prawda? Na nas sakrament jest tym znakiem, z którym spotykamy się z Bogiem działającym, obdarzającym nas łaską. Natomiast te, te kramenty Starego Testamentu to właśnie imię oblicza. Ale autor Księgi Kronik podkreśla także, że Bóg spotyka się z człowiekiem poprzez swego ducha bądź poprzez swojego anioła jako wysłannika. Pierwsza Księga Kronik, rozdział 12, werset 18. 12-18 w pierwszej Księdze Kronik. Dawid wyszedł im naprzeciw, a odpowiadając rzekł do nich. Jeśli przychodzicie do mnie usposobieni pokojowo, aby mi pomóc, będzie moje serce w jedności z wami, lecz jeśli po to, aby mnie zdradzić moim wrogom, mimo że ręce moje wolno są od gwałtu, niechaj wejrzy, to Bóg naszych Ojców i niech osądzi. Wtedy dziewiętnasty werset on właśnie dopełnienie wtedy Duch Pański ogarnął Ama, Amasaja dowódcę trzydziestu. Czyli tutaj duch potwierdza to posłannictwo. Czy też poprzez swojego anioła. pierwsza Księga Kronik, rozdział 24, werset 12. Przepraszam. coś tutaj w każdym razie też um, ukazuje się Aniu jako ten, który yy, który yy, objawia Bożą obecność. Dalej Bóg, który, którego ukazuje kronikarz, jest Bogiem Ojców. Takie określenie pojawia się. To jest pierwsza księga kronik, rozdział 29. dziewiąty. Werset 20. Pierwsza Księga Kronik, rozdział dwudziesty Tam mamy pieśń Króla Dawida. Ona się znajduje także i w brewiarzu. I to jest od wersetu 10. Błogosławcie Pana, Boga Waszego I błogosławiło całe zgromadzenie Pana, Boga swoich przodków Dokładnie swoich ojców Klękając i oddając pokłon do ziemi w hołdzie Panu i Królowi A pieśń, o której mówiłem, zaczyna się w wersecie 10 Bądź błogosławiony, o Panie Boże, Ojca naszego Izraela na wieki wieków Ponadto bardzo często Bóg jest nazywany jako ten, który jest wierny przymierzu. W całym dziele, dziele kronikarskim to sformułowanie, to wyrażenie pojawia się po, ponad 30 razy. Bóg wierny przymierzu. Przymierzu oczywiście, przy tu jest zaakcentowane, to przymierze, z Dawidem. Nie tyle to przymierze synajskie, co wierność, i obietni i wierność obietnicom złożonym ym, Dawidowi, czyli drugi rozdział, y, siódmy rozdział drugiej księgi Samuela. Przykładowo, druga księga, kronik, rozdział pierwszy, wersety ósmy i dziewiąty. A Salomon odrzekł Bogu, tyś, okazywał mojemu ojcu Dawidowi wielką łaskę, a mnie uczyniłeś w miejsce jego królem. Teraz, Panie Boże, niech się wypełni Twoje słowo dane mojemu ojcu Dawidowi, bo Ty sprawiłeś, iż jestem królem nad narodem tak licznym, jak proch na ziemi. Tutaj wypełni Twoje słowo dane mojemu ojcu, prawda? czyli to, ta przymierze z Dawidem, i odniesienia, czy wzmiankowanie, wzmianki o tej wierności bardzo często się pojawiają. I ostatnia rzecz, to już na zakończenie w takim razie dzisiejszego spotkania, Boża sprawiedliwość. Bóg nagradza za dobro lub karze za zło. I to, co już powtarzałem kilka razy, w myśli kronikarza następuje to Tutaj na ziemi to nie jest jakaś obietnica eschatologiczna, ale nagroda bądź kara jest wymierzona i to można powiedzieć wymierzona od razu za czyn dobry bądź zły. A więc reakcja Pana Boga czy sposób działania jest natychmiastowy. Przykładowo, druga księga kronik, 15 rozdział, werset drugi. Wyszedł on naprzeciw Asie i rzekł mu: Posłuchajcie mnie, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina. Pan jest z wami. Gdy wy jesteście z nim, jeżeli jeśli go będziecie szukać, pozwoli wam się znaleźć, a jeśli go opuścicie, i on was opuści. Tutaj w sposób ogólny ale sama idea prawda, jest tutaj y, też zawarta. Opuszczają Boga, o Bóg opuszcza swój lud. Dobrze, to proszę Państwa za tydzień dokończymy te pozostałe tematy y, teologiczne y, z, księg, z Księgi Kronik i przechodzimy do ksiąg Ezdrasza i Nechemiasza. ostatnich tych, którzy są umownie nazywane, nazywane dzie, y, dziełem kronikarskim. Dziękuję bardzo.